Jestem, jestem. Kto no, ma taki też? Was w dzisiejszym odcinku i dzisiaj tak sobie pomyślałem dawno tego nie robiłem, zaraz dobrze jadę? dobrze jadę, dawno tego nie robiłem czyli podcast drogi um, jeżdżę, jeżdżę zaraz Wam powiem gdzie ale tak sobie jadąc w zeszłym tygodniu pomyślałem o Macieju Skwarze, pamiętacie? taki jeden z lepszych polskich podcasterów to był Człowiek, który tworzył polski podcasting um, i tak sobie pomyślałem o jego mobilnym studiu, czyli jego Skodzie, w której zazwyczaj nagrywał, szedł do garażu i tak sobie pomyślałem, hmmm, jadąc w zeszłym tygodniu tą samą trasą, to teraz przecież mogłem wziąć Zooma i coś nagrać. Fajnie by było. Ustawię sobie prędkość, momencik. Set, set, ok, 82 na godzinę. Nie muszę dusić na pedał gazu. Samochód automatyczny, napęd na cztery koła, kombi, cały bagażnik dobroci, ale jeszcze jadę w dwa punkty. Witam Was z Huty Szklanej. To jest taka malutka, malutka miejscowość zaraz przy Noteci. No to jest to taka rzeka, jakbyście nie wiedzieli, która wpływa do Warty, a Warta wpływa do Odry, Odra wpływa do Bałtyku, Bałtyk przez Cie Cieśniny Kategat i Skagerrak łączy się y, z Morzem Północnym, a Morze Północne wpływa do Atlantyku, a Atlantyk łączy się już z całym światem, to chyba tak, jeśli dobrze pamiętam oczywiście z geografii. Ups, wąziutko tutaj. Lubcz Mały. Tak się nazywa ta miejscowość, przez którą teraz przejeżdżam. Zatem witam Was w dzisiejszym podcaście. Podcast drogi. Filip Dawdziński przed mikrofonem. Odcinek milion, miliardowy podcastu Nie Tylko dla Orów. Ostatnio um, moja dziewczyna powiedziała mi, że ja zupełnie inaczej brzmię. Zupełnie inaczej gadam, jak mam gąbkę przed mikrofonem i nagrywam coś. A inaczej, no wiecie, tak osobiście we dwoje romansowo zrobię radio ciszej bo mi tu coś hałasuje. Drogi w ogóle nie najlepsze, ale no zobaczymy, oj jakiś tir jedzie, ja tu wąsko. Właśnie, to jest problem z tym, o kurde, ale duży tir, a ja muszę zjechać na pobocza. Tak tu właśnie jest, że te drogi wąskie, tir jeżdżą i naprawdę na gazetę, na gazetę się przejeżdża. A ja cóż, huta szklana. I co wtorek, bo dzisiaj jest dokładnie wtorek, jeszcze chwilowo, chwilowo, to to różnie bywa, jeżdżę dla mojej siostry, która ma super knajpę w Poznaniu, zapraszam, Projekt Kuchnia, no i sklepy ekologiczne, o którym Wam już mówiłem milion razy w podcastach. No i tutaj właśnie w Hucie Szklanej jest taka manufaktura ekologiczna, która robi, o kurde, znowu jakiś tir. Ja pierdolę, co on tu robi? Muszę zwolnić, żeby mnie nie rozjechał. E, no i robią fantastyczne sery fantastyczne jogurty fantastyczne takie mleko prawdziwe w takich butelkach jak dawno kiedyś no i mam cały bagażnik e, mojego samochodu marki, nie powiem wam, żeby tutaj kryptoryptamy nie robić, ale do kierownicy z sześcioma gwiazdkami mam piątego przylepionego Zuma. Śmiesznie to wygląda, jakby, bo czasem zabieram też, czasem zabieram też tych, jak to się nazywa, autostopowiczów, więc pewnie w zeszłym tygodniu nie miałem Zuma, ale miałem czterech autostopowiczów a w tym tygodniu na razie nikogo mi się nie udało, ale mówiąc szczerze, w drodze powrotnej do poznania brałem tych ludzi, a w tą stronę nie. Więc zobaczymy, zobaczymy to co, co będzie. W każdym razie taką taśmą malarską przypięty zoom do kierownicy. Więc jak skręcam w lewo to pewnie troszkę bardziej w lewo, słuchajcie, skręcam w prawo to bardziej w prawo. No i co już, muszę Wam powiedzieć o tych serach, bo to jest ostatnie olce, mówiłem o tych serach, to jest takie. Hmm, tak dawno, dawno, dawno, kiedyś temu y, y, y, Zostawiało się mleko na noc, na sitku i one tak fajnie y, Kisło, można by tak powiedzieć I był najlepszy ser na świecie, troszeczkę soli, troszeczkę szczypiorku, świeży chleb i po prostu no kosmos Można było, no nie wiem, no taka f, prościzna i, i, I takie rzeczy właśnie tutaj u mojej siostry, którą bardzo pozdrawiam i jestem z niej bardzo, bardzo dumny, bo O kurde, ale jechał szybko Ekologia to nie jest, um, może jeszcze inaczej, tak się zastanawiam, o czym ten podcast miałby być, bo jechałem tutaj do tej hutej szklany i mówię, kurde, o czym ja będę gadał, bo dzisiaj na wtorek nie za bardzo mam materiał. Ale widzicie, słyszycie w zasadzie, jak mi się czerwona gąbka zapala, od razu. Czerwona gąbka, czerwone światełko i gąbka pokazuje, a od razu mi się papa śmieje i od razu mi się chce gadać i, i mówię, ja tej, o czym ja gadać? Ale nie, Marianowo 1. E, nie, my nie jedziemy do Marianowa. E, no i muszę wam powiedzieć, że ekologia to nie jest tani biznes. Ten pół kilo takiego serka kosztuje prawie 60 zł, no ale to jest wszystko robione ręcznie. Pani tutaj, gdzie odbieram te sery, a mam tych z 8 skrzynek, no to mają takie wielkie drewniane kadzie, które pewnie tam tymi stópkami w rozmiarze 37 ugniatają. Pewnie mają też rozmiar biustu, tak myślę, 80D, a taka, takie są te panie mniej więcej, kuszące. To najlepszy w ogóle jest rozmiar, muszę Wam powiedzieć. 80D. Um, w każdym razie no nie wiem czy tymi czuszka, czy, czy, czy czuszkami tam u, ugiętają, ale nóżkami na pewno. W każdym razie, w każdym razie rewelacja te sery, bo sobie pozwoliłem ostatnio, mm, znaczy ostatnio, no podjadam sobie czasami. Um, no i naprawdę to jest takie, takie proste, takie zwyczajne, takie o, naturalne, no właśnie ekologia. Niby proste, ale widzicie, jak to jest, słyszycie, że to kurczę Wracamy do tego, gdzie powinniśmy być dawno temu. Znowu jakiś tir mi jedzie, ale na szczęście tutaj. Przesieki 20 to my nie. My jedziemy tutaj. Zaraz Wam powiem, gdzie jest ta chuda. chuta, Dresdenko prosto, trzcianka w lewo, Mirosławiec w lewo, czarnko w lewo, to my do Czarnkowa jedziemy. Znaczy na, na Czarnków. W każdym razie pamiętam w latach 70. I może nawet w tych czego nie pamiętam, chociaż jak już wspomniałem, moja piękniejsza połowa, chociaż tu bym polemizował, ciągle mi wymawia mój wiek, ciągle mi mówi, że w tym wieku to różne rzeczy, nie, nie będę tego kontynuował, bo nie chcę dzisiaj mieć złego nastroju, w każdym razie, w każdym razie, Pamiętam, jak kiedyś wszystko było naturalne, kiedyś wszystko było zwyczajne i, i to mleko w butelkach z aluminiowym kapslem i, i różne inne rzeczy. Potem wprowadzono, wprowadzono żywność taką bardziej przemysłową, która miała być tańsza. No oczywiście, pewnie była tańsza, ale czy zdrowsza, czy lepsza? Nie wiadomo. O, będę brał, będę brał autostopowicza, czyli, czyli e, robimy je Nigdy nie wiesz, co Cię czeka.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 Niezależnie od tego, czy ma coś do powiedzenia, czy też nie. Witam ponownie i, i, i to jest e, mm, przypadek, taki kontrolowany, bo jak jechałem tydzień temu, e, to zabierałem tego samego autostopowicza, co teraz, tylko wtedy jechałem z mamą. E, niedaleko, jakieś 10 km, go podwiozłem razem z mamą i teraz jest godzina 12 i dokładnie dokładnie to samo, znaczy ja go tak nie poznałem, ale on mnie poznał i mówi, o jechaliśmy tydzień temu, więc widzicie, redaktor Dawidziński jest bardzo uczynny, zawsze podwozi ludzi, samochód duży, bagażnik zawalony, ale reszta, reszta wolna. Ale lubię czasem z ludźmi pogadać i tak sobie myślę, tak sobie myślę, że to musi być przejebane, kurde, mieszkać na takiej wiosce bez samochodu autobusy jeżdżą, jak jeżdżam, jakieś PKS-y, różne inne pierdały. Nie dostaniamy tego co mamy, tak mi się czasem wydaje, że mamy samochody, że mieszkamy w mieście, że... udogodnienia wszelakie nam służą w życiu. A ja cóż, wracam na drogę, wracam do gadania i wracam do wyprzedzenia wielkiego dźwigu. Muszę go chwycić za... muszę kierownicę chwycić za dwie ręce. No i o ja pierdolę. Nie lubię wyprzedzać wy, wy, wy dźwigów. Zaliczony. A ja cóż, jak już powiedziałem, wracam do, do jazdy i do gadania. Na czym skończyłem? O eko, że to wszystko teraz jakby wraca, wraca, wraca. No i... Jeśli chcemy znowu żyć zdrowo, jeśli chcemy żyć zgodnie z naturą i, i, i w pełni żyć, no to musimy za to zapłacić. Niestety, kiedyś to wszystko było jakby automatyczne, nieprzetworzone, a teraz to żarcie, teraz to żarcie już jest mega przetworzone. Ja się staram, mówiąc szczerze, żyć tak 50-50. Mam czasami raz na kwartał, raz na jakieś dwa miesiące, w ciągoty, żeby iść do jakiegoś KFC i zjeść jakiegoś niedobrego kurczaka ale ogólnie staram się żyć e, zdrowo, może z, zdrowo to też e, jakby ciężko wytłumaczyć, bo jednak jak się żyje w mieście, no to się wdycha te opary, teraz wszyscy mówią, że te smogi wawelskie wszędzie atakują w Krakowie i nie tylko e, więc, więc różnie, różnie to bywa ja muszę sobie się ustawić, momencik 82 na 88 na godzinę, okej okay. Teren zabudowany, pierdolę W każdym razie, no ciężko czasem mi się tak wydaje, no bo to i stres, i w ogóle, i, i to życie w ciągłym biegu i gonienie za kasą. Uff, ja muszę wam powiedzieć, że ostatnio schudłem dość mocno, prawie prawie 10 kilo. Ostatnio się ważyłem 72,8. Więc jestem bardzo, bardzo z tego zadowolony, aczkolwiek wspominam tu już po raz kolejny moją mm, no dobra, ich będzie piękniejszą część, która mówi, że do nie możesz więcej schudnąć, bo kurde Cię zostawię, nie? Musisz mieć trochę ciałka, nie? Nie mówię o kaloryferze, albo o czymś takim, ale no jakoś tak nie wiem. Brzucha nie mam, jak skwara. Skody nie mam, jak skwara. Ten bez świata jedzie, w każdym razie, w każdym razie. No Ale tak w życiu jest, że raz się układa lepiej, raz się układa gorzej. No i cóż, musimy po prostu w tych złych momentach Przeczekać, być silni, być gotowi na to, że jest źle. Co pan robi? Ja pana będę wyprzedzał, bo pan taki tutaj nie wiadomo co. Ale nie myślmy o tym, co jest złe, nie myślmy o tym, co mogłoby się stać, myślmy o tym, co jest i kreujmy ten świat i, i róbmy tak, żeby było jak najlepiej, żebyśmy kochali tych, którzy, których chcemy kochać, żebyśmy byli dobrzy dla tych, którzy chcemy być dobrzy i... Bądźmy najlepsi, najlepsi, najlepsi dla tych wszystkich, dla których chcemy być, bo czasami są ludzie, dla których nie chcę być dobry, są tacy ludzie, są, mam ich po prostu gdzieś, nie to, że mi coś zrobili, ale jakby, jakoś tak, czasem, czasem tak mam. mam, mam takie typy, które, które są mi ab absolutnie obojętne, ups, rezerwa mi się zapaliła, od paliwka muszę gdzieś zatankować. W każdym razie jadę sobie dzisiaj samochodem. Zapraszam Was właśnie na podcast Drogi. Podcast nie tylko dla orów. Ile podcastów Drogi, takich z zoomem, może nawet nie w ręku, ale przyklejonym do kierownicy. Może uda mi się zrobić zdjęcie. Nie wiem, gdzie mam telefon chyba gdzieś w plecaku. O, ładny traktor idzie, klas. To chyba z Unii takie rzeczy są kupowane, bo taki traktor kosztuje kupę, kupę kasy. W każdym razie, hmm, ile razy taki podcast z drogi robiłem, musiałbym kiedyś policzyć, może jak już gdzieś tam będę wiekowym podcasterem na emeryturze, usiądę sobie kiedyś i będę robił statystyki, że podcastów z drogi było tyle, podcastów ze statku było tyle, statku chyba były trzy, mam wrażenie, And z samochodu... Myślę, że było na pewno stuzin, jak nie więcej. Z samolotu może też kilka było, też tak może z 3-4. Różnych, y, może pięć, bo tak sobie przypominam, właśnie Nagrałem właśnie Przemek Szczepanik mi przyszedł do głowy, gdzie Kiedyś wracaliśmy od Arka, Od Arka... No tego, Arek i Adam, trendosty. Kiedyś wracaliśmy od nich tam z Birmingham, z jakichś pokazów lotniczych I mieliśmy okazję z Przemkiem wracać y, do Dublina y, Najnowszym y, Boeingiem, Który właśnie wszedł y, Do, jak to się mówi, do eksploatacji w liniach Erlingust i był malowany właśnie tak, jak pierwsze samoloty Erlingusa, a taki był inny w każdym razie, mniej zielony. I pamiętam, że nagrywaliśmy ten podcast, ale potem z Przemkiem nam, nam się jakoś te drogi rozeszły i chyba to nigdy nie poszło, bo to Przemek nagrywał chyba na swoim sprzęcie chyba to nigdy nie poszło. Zresztą mam jeszcze kilka podcastów, które nigdy, nigdy nie poszły, ale właśnie ten sezon jest po to, żeby wyczyścić stare rzeczy, żeby poznajdywać stare śmieciaki i gdzieś pomontować. A dzisiaj w zasadzie bez montowania, zupełnie taki podcast, jak już powiedziałem, prawie z ręki, chociaż można powiedzieć z kierownicy. Jadę sobie, huta szklana, jadę w kierunku Obornik, bo dzisiaj wtorkowo robię takie kółko, Kuta szklana, oborniki i szamotuły, odbieram różne rzeczy, eko warzywka, eko. potem jeszcze mamy jakieś masła, jeszcze różne inne rzeczy, więc dzisiaj mam już zawalony cały bagażnik serami, jogurtami i mlekami, a jeszcze muszę odebrać eko pietruszki, eko marchewki i eko różne inne potwory, no i potem przed szamotułami Um, jeszcze z drugiego sklepu muszę odebrać sery i różne inne rzeczy. W każdym razie to jest takie kółka, mniej więcej na 4,5-5 godzin. Jak mi siostra mówiła kiedyś, a ja robię w 4. Um, no i cóż, jadę moim samochodem z napędem 4 na 4 Droga jest, mówiąc szczerze, średnio śliska. Jak jechałem tydzień temu, to miałem mini poślizg bo wjechałem do lasu i niby droga wyglądała czarna, ale troszeczkę przyhamowałem i troszeczkę mnie rzuciło, ale moje super zdolności kierownicze, bo już prawie 20 lat chyba jeżdżę samochodem, jak nie więcej, w 91 zdałem 91, no tu dłużej jeżdżę samochodem, przecież to już jest 91, 2001, 2011, to już 26 lat jeżdżę samochodem, a nie 20. 20 lat w biznesie pod, podcastowym, chciałem powiedzieć, i graficznym, o coś mnie wyprzedza. I spodziewajcie się w najbliższym czasie takiego wspomnieniowego podcastu o, o tym, co robiłem przez 20 lat w grafice, czyli zaczynałem od drukarni i Woflex, potem Ikea, potem różne inne firmy. I tak sobie pomyślałem, że fajnie by było, skoro wam nadaję o moim życiu gdzieś tam, co wtorek, co jakiś czas, żeby zrobić coś dla siebie i zanotować te wszystkie wspomnienia z przeszłości, bo taki, wiecie, jestem troszeczkę czasem nostalgiczno-wspomnieniowy i, i tak właśnie wracając do nostalgiczno-wspomnieniowych rzeczy i ludzi. Pozdrawiam Marcina z Dublina, bo ostatnio trochę mnie ochrzanił, że nie był w grupie, która była wybrana do testowania nowych odcinków i troszeczkę mi to wypomniał. A, jakaś cysterna z dwoma przyczepami mleko, mleko grupa producentów mleka ehm, no i cóż no i cóż, cóż wam jeszcze mogę dzisiaj powiedzieć, bardzo się cieszę, że spotkałem się z Bartkiem Lubińskim ostatnio, bo się, dawno się nie widzieliśmy, ale chłopak wyrósł, muszę Wam powiedzieć. Wejdźcie sobie na profil YouTube'owy e, Nicpoń Literacki, zobaczycie Bartka, jaki jest piękny. On tam ma właśnie e, swojego, co się nazywa, v, v blog, czy jakoś, jakoś tak, o książkach. Bartek mówi o książkach przy dobrej, dobrej, bardzo dobrej herbacie. No i cóż, i takie spotkania, zacząłem właśnie od Macieja Skwary, i takie spotkania po latach pokazują, że, że gdzieś tam wszyscy byliśmy kiedyś przyjaciółmi, gdzieś tam wszyscy robiliśmy podobne rzeczy, gdzieś tam wszyscy mieliśmy tą samą pasję i te kontakty zostają, wspomnienia zostają i, i czasem właśnie udaje się spotkać po latach i tak jak to na przykład było z Gosią ostatnio czy z Bartkiem, em, w zasadzie nie ma jakichś problemów z komunikacją, mówimy, co się stało przez ostatnie kilka lat i, i mamy te bariery pierwsze, drugie przełamane i możemy od razu mówić, cześć, słychać, co u Ciebie, jak życie, ostatnio się widzieliśmy, kurde, dwa lata, trzy lata, cztery lata temu, ale właśnie jest to fajne, że możemy rozmawiać, że możemy być i, i tak jak już mówiłem wielokrotnie w podcaście, nie tylko dla orów, że cenię najbardziej z tych 11 lat yy, właśnie to, że poznałem tylu wielk wielkich... Wspaniałych i, i super ludzi, z którymi y, dalej mam czasem bardzo dobry kontakt, dalej y, się spotykam, dalej gdzieś tam rozmawiam, a co ważniejsze, y, pomimo tego, że większość z nich już nie nagrywa, to potrafimy rozmawiać właśnie nie tylko o podcastingu, ale już rozmawiamy o meandrach naszego życia o tym, co robimy, z kim jesteśmy, czy jesteśmy zdrowi, czy niezdrowi, jak praca, więc, więc to po prostu taka przyjaźń, która zaczęła się w zupełnie niesamowity sposób poprzez słuchanie e, głosu drugiego człowieka, poprzez słuchanie podcastu, poprzez gdzieś tam obcowanie z kimś obcym, który stał się dla nas e, bliski, tak bym mógł to powiedzieć. Um, lubię ten kawałek drogi, tak zmieniając temat, szybciutko. Jadę wzdłuż rzeki Noteć, z lewej strony, z prawej strony w zasadzie jest rzeka Noteć, zaraz będę ją przed obornikami przekraczał, chociaż nie wiem, czy to będzie z Warta, nie, bo Noteć płynie tu i chyba do ma, do wpływa, wpływa do Warty, no jakoś tak, w każdym razie lubię tutaj ten kawałek, fajna jest droga, taka... Um, trochę leśna, trochę polna Trochę nie, bardzo nierówna Można by nawet tak powiedzieć Taka chopka. ziup na dół i do góry I Ziup na dół i do góry W każdym razie um, Jadę tu już chyba czwarty raz I lubię polskie drogi Oczywiście jak nie jeżdżą tiry sprzeciwka Nie zawsze jakość tych drog jest dobra Ale właśnie taki podcast jak dzisiaj Taka droga jak dzisiaj Pozwala mi troszeczkę odpocząć od tego całego zgiełku latania, pracy i, i, i pół dnia co wtorek mam wyjęte, ale to jest taki odpoczynek, miły, poranne wstawanie, śniadanie dla dziewczyny i jej <grym> zaspany wzrok, wąskie, piękne oczy i, i mówiące nie, nie, nie będę się tak tutaj, jak to się mówi, Otwierał w każdym razie, w każdym razie e, trzeba dbać. Trzeba dbać o dziewczyny. Dziewczyny ostatnio potrzebują ciepła. W każdym razie e, te 4,5 godziny, 4 w samochodzie dobrze mi robią, dobrze mi robią. E, m, odpoczywam, tak jak wam powiedziałem i mam nadzieję, że, że wy w dzisiejszym odcinku takim gadanym z ręki też troszeczkę odpoczęliście. Cóż, 15 minut, dojdziemy jeszcze do połówki, czyli do pół godziny, bo nagrywałem tam jakieś 10 minut. Tutaj ten, tutaj ostatnio brałem, w tym momencie brałem autostopowicza. Zobaczymy, czy dzisiaj też będzie, ale by był fuchs, jakby był, ale, ale chyba nie, chyba nie, nie widzę go. W każdym razie lubię też właśnie z autostopowiczami rozmawiać, bo... Zupełnie, zupełnie inny świat, czasami takie rozmowy 4 5 minutowe, bo czasami miałem takie w zeszłym tygodniu dwie podwózki, takie krótkie, jedna była dłuższa, ambulans, mhm. eee, właśnie o życiu, co, co ludzie robią, gdzie pracują, gdzie chodzą do szkoły, o mówię, zupełnie inny świat i, i jeśli możesz komuś pomóc właśnie, nawet poprzez takie proste rzeczy, jak podwiezienie pod, pod, pod kogoś, to nie to, że robisz komuś dobrze i, i to wraca, bo pewnie wróci, jakiś taki mały e, dobry uczynek, ale myślę, że trzeba sobie w tym dzikim, dziwnym i coraz bardziej e, samolubnym świecie pomagać. Poprzez podwożenie, poprzez bycie, tak jak powiedziałem na samym początku, dobrym i wiem, że zrobiłem w życiu dużo świństw i dużo różnych niedobrych rzeczy. To nie znaczy, że teraz nagle muszę być dobry, ale. Nie wiem, każdy, każdy ma gdzieś za kołnierzem, jakiś koreczek, za kołnierzem jakieś swoje złe uczynki, ale to nie znaczy, że przez ten pryzmat trzeba mm -hmm, oceniać ludzi. O, tu jedzie jak to się nazywa? Wywóz nieczystości płynnych, czyli szambonurek glutwasa, jakby ktoś chciał, tak to dawno było. W każdym razie, już co ja mogę zrobić? Ja mogę być tylko najlepszym facetem na świecie. Dobrze, wyprzedzamy tego smrodliwca. Ja mogę być tylko najlepszym facetem, jakim potrafię, człowiekiem najlepszym, jakim umiem. I, I cóż, czarnków przed nami. Rzeka, rzeka noteć. Dobrze mówiłem, dobrze mówiłem. Przez zborniki płynie warta, a przez czarnków płynie noteć. E, a nawet szeroka. Proszę Zielony most, taki pistacjowy troszeczkę. Centrum prosto, Oborniki piła w lewo, Dresdenko chód w prawo, my jedziemy na Oborniki, bo przed Obornikami mamy do odbioru, jak już Wam powiedziałem, te marchewki i różne inne potwory zdrowe. No i cóż, tak nostalgicznie mnie jakoś wzięło na to bycie dobrym, ale naprawdę wierzę, że ten rok dużo zmieni i będzie takim dobrym początkiem drugiej części mojego życia bo niektórzy mówią, że właśnie 40, 45 to jest tak połowa życia. Nie wiem, ile dożyję. W każdym razie chciałbym dla Was podcastowo być jak najdłużej. Oczywiście nie zanudzać, oczywiście nie gadać bzdur, oczywiście być prawdziwym, chociaż wiecie, jak to u mnie jest. Czasem mącę, czasem mieszam, czasem różnie to bywa. I ten, więc, więc. Nie, nie chcę smucić, nie chcę smucić, nie chcę marudzić, ale wierzę, wierzę kurde w dobro, wierzę to, że jeśli człowiek jest dobry, prawdziwy, uczynny, to to wszystko gdzieś wróci, to to wszystko gdzieś... Jakby to powiedzieć, a nie skłamać... Nie, powiem, dobro wraca, dobro wraca i... I, I wierzę w to, że jeśli ktoś jest dobry, prawdziwy i szczery, to, to są szanse na, na coś dobrego. I cóż, takim nostalgicznym bardzo stwierdzeniem e, na rondzie, na którym musiałbym się zdecydować jechać w lewo na oborniki czy w prawo na piłę, e, mm, tym miejscem, w tym miejscu żegnam się z Wami. Zaczynałem z, z Huty szklanej, kończę ym, gdzieś we Wielkopolsce. No i cóż, 4 godziny, 4,5 godziny jazdy mojej i pół godziny nagrywania podcastu. Czasem trzeba, myślę, wydaje, zrobić taki podcast z ręki zwyczajny. E, no i tyle, no i tyle dzisiaj w podcaście tylko dla aurów. Jeśli Was przynudziłem, jeśli Was zanudziłem, jeśli stwierdzicie, że dawniski pierdoli głupoty, to przepraszam, zabrałem Wam pół godziny z Waszego życia, ale tak czasem bywa. Pozdrawiam na koniec Rafała Toborka, który zmienia stan skupienia, mówił, że rezygnuje z pracy, wyjeżdża w świat, życzę mu wszystkiego najlepszego, muszę z nim pogadać jutro, dzisiaj, bo ostatnio trochę się rozmijamy, ale mam nadzieję, że on także wybierze dobrą drogę i stwierdzi, że... i wie, że zrobi dobrze, wie, że wszystko będzie u niego fajnie. No i cóż, nasz serwis podstacja.com najlepszym serwisem jest i gdziekolwiek on będzie, gdziekolwiek ja będę, mam nadzieję, że spotkamy się i będziemy dalej robić to, co robimy najlepiej, jak potrafimy. Zatem dbajmy o swoje dziewczyny, kochajmy swoje dziewczyny i niech dziewczyny nas też kochają, bo nie jesteśmy bez wad i cóż mogę więcej powiedzieć, chcemy jak najlepiej, a czasem czasem nie wychodzi, ale... Wiemy, że będzie dobrze. Zatem <męczę>, męczę dzisiaj, męczę i cóż, dziękuję Wam za to spotkanie i dziękuję Wam za podcast, za wysłanie podcastu Nie tylko dla numer 8 miliardów 354 628. Do usłyszenia i zapraszam w kolejny, na kolejny podcast w kolejny wtorek. Nie tylko na trochę inny.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 Nie, nie, nic nie wiem Nieee tak. No więc pytam ostatni raz Gdzie znajdę polskie podcasty? Gdzie Gigla to? Tak? Nie, nie No więc słucham Gdzie? No dobra powiem U Pichonta U niego wszystko jest On jest najlepszy Pichont Pichont Wszystko u niego Wszystko najlepsze I on najlepszy Wszystko to ja już chyba sobie pójdę Trzeba oszczędzać prąd Za morzami, za lasami Za górami, za chmurami Siedzi sobie ktoś Mówi takie coś Nie tylko dla orłów